Pierwszy dzień targów w Paryżu, Targi Sima. Naszym rozmówcą jest pan Seweryn Borkowski, prezes firmy Krukowiak, a jednocześnie prezes firmy POM Brodnica. Panie Sewerynie, proszę o krótką ocenę dzisiejszego dnia. Jak wygląda z pana perspektywy dzisiejszy dzień targowy w Paryżu? W zasadzie jest to dopiero pierwszy dzień. Targi przed kilkoma godzinami wystartowały, ale my, my jako powiedzmy polska firma obserwujemy taki już pozytywny wydźwięk tych targów. Udało nam się zaciekawić rolników francuskich, ale też kilku nowych powiedzmy już dealerów naszą ofertą. Znani byliśmy tutaj z, oprys z opryskiwaczy, znani byliśmy tutaj z maszyn niebieskich do, do warzyw, a w tym roku jeszcze dołożyliśmy właśnie pombrodnica i uważam, że to będzie na pewno dobry krok w dobrą stronę. Proszę pana, na chwilę obecną kończy się dzień targowy. Przed Wami jeszcze prawie cały tydzień. Czego się spodziewacie po tych targach? Nasze oczekiwania? Przede wszystkim Przedstawić naszą ofertę rolnikowi francuskiemu, ale pod kątem takim biznesowym pozyskać nowe kontakty, pozyskać nowych handlowców, którzy by, którzy by mogli maszyny we Francji sprzedawać. Ale te targi to nie tylko Francja. Tutaj też przyjeżdżają ludzie z Magrebu, powiedzmy z tej północnej części Afryki, z innych też krajów tutaj zdarzają się. Dzisiaj na przykład miałem bardzo ciekawych klientów z Iranu którzy byli zainteresowani maszynami. Iran się otwiera. Jest to, jest to jakaś alternatywa też dla, dla, dla sprzedaży. To jakie maszyny może rolnik tutaj zobaczyć na tej wystawie? Z, tutaj, jeżeli chodzi o nasze, no, nasze dwie firmy są to trzy grupy produktowe. Pierwsza są to opryskiwacze, są to opryskiwacze polowe, zarówno zawieszane, jak i przyczepiane. Drugą grupa są to maszyny do warzyw, a trzecia grupa są to maszyny uprawowe zbrodnicy you <laughs> I te, w tych trzech sektorach chcemy, powiedzmy, się skupiać i, i, i, chcemy, i widzimy tutaj swój jakby cel no i szansę na, na nasz biznes. W jaką grupę rolników celujecie? Jaka powierzchnia gospodarstwa byłaby wskazana pod te maszyny, które Państwo tutaj prezentujecie? Są to głównie maszyny dla małego i średniego rolnika, ale średni w moim pojęciu to jest rolnik taki do 200 hektarów. To są nasi potencjalni odbiorcy. No, poza maszynami, piękny, wspaniały model samochodu wyścigowego. Niech Pan coś powie na temat tego modelu, tego, tego auta, który tutaj stoi u Was na wystawie. Jest to model zbudowany od 57 do 58 roku, był budowany przez konstruktora Jabłońskiego, który później się tym modelem brał udział w wyścigach. Jest to, jak na konstrukcję 60-letnią, bardzo była moim zdaniem nowoczesna konstrukcja w tych latach. Cała była samochodu jest w aluminiowa, podwozie jest metalowe, ale zewnętrzna była jest aluminiowa. Silnik jest od DKW, czyli powiedzmy od obecnego Audi, można tak powiedzieć. Ale cały projekt, cały pomysł należał do polskiej myśli technicznej. Naszym celem było, żeby Francuzi zobaczyli, co my potrafiliśmy już produkować, robić 60 lat temu. Skoro takie samochody robiliśmy, to niech się pomyślą, jakie maszyny jesteśmy w stanie zrobić. Za niecałe trzy tygodnie mamy targi w Kielcach, Agrotech, Kielce. Z czym Państwo chcecie wystąpić w Kielcach na, na, na targach Agrotech? E, pokażemy mały, mały opryskiwacz samobieżny, ten, który był prezentowany na, wcześniej na groszo, ale w Kielcach będzie to jego jakby pierwszy raz. E, natomiast zbrodnicy będzie siewnik, nowy model siewnika zbożowego. Plus do tego sprawdzone e, maszyny które rolnicy znają od wielu, wielu lat. Czy szykujecie jakąś nowość? Niespodziankę? Taki jak tutaj z tym samochodem raczej nie. Poza tymi dwoma maszynami, no to raczej standardowo, spokojnie, w celu podtrzymania jak najlepszych relacji z rolnikami.